Moje wakacje w Ćmielowie w roku pańskim 1937 dobiegały końca. Wiedziałem, że mama skłócona z ciotką Marią nie zostawi mnie dłużej u stryja Witalisa i że będę musiał wrócić do naszego majątku w łęk pelin nad Wisłą koło Konstancina. Groziło mi chodzenie do zupełnie wiejskiej szkoły w Łęgu lub na nieco wyższym poziomie do szkoły we wsi Opacz, oddalonej od nas około 3 km, Siostra Barbara została oddana do internatu i gimnazjum jednocześnie u sióstr z stanek na Żoliborzu, bowiem w roku 1935 opuściliśmy przepiękne mieszkanie w pierwszej kolonii na placu Wilsona. Ostatnie moje pożegnanie ze szklanymi domami, z Wisłą, cytadelą, Placem, Wilsona odbyło się właśnie, gdy odbywał się pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego. Artyleria huczała stukrotną salwą, szyby drżały, ludzie na ulicach płakali. Ale życie jest życiem. Tymczasem tata kupując gospodarstwo rolne 42 hektary od hrabiów potulickich koło Konstancina wyposażał go w nowoczesny sprzęt rolniczy. Początkowo urządzenia sprowadzał z Anglii, później z polskiej fabryki w Kutnie. Natomiast szkoła i internat siostry kosztowały bajońskie sumy. Tak wiele, że nie starczyło już pieniążków na moją edukację w stolicy. Ale te dwa ostatnie lata, 1936 rok i 1937 w Ćmielowie zorientowały mnie, cały mój umysł w kierunku nauk ścisłych. Pokochałem nauki przyrodnicze, pokochałem matematykę. I fizykę. Pod koniec sierpnia 1937 roku stryj zaprosił mnie na lekcję, która była wyłącznie pogadanką. Za kilka dni, rzekł, opuścisz Śmielów, odwiązę cię do Twojego majątku w Łęgu. Pojedziemy konno we trójkę. W trzy osoby ty na siwej, bo ona jest najbardziej spokojna i zrównoważona, a ja na Kaśce, tej twojej wariatce, z której spadłeś cwałując do Sochcina. Będziemy jechali za cztery pięć dni, wcale się nie będziemy spieszyli. Opuścisz wyżynę świętokrzyską, opuścisz ziemię, która się rozwija w przepiękną naszą polską potęgę, to kraina stali i bezpieczeństwa kraju. Tak zarządził pan inżynier Kwiatkowski, minister naszego przemysłu. Wracaj tu do mnie na wakacje, wracaj przy okazji każdych świąt. A teraz powędruj jeszcze na nasz cmentarzyk do naszego grobu rodzinnego. Smów paciorek za dziadka Jana i babcię Malwinę, za Bogusią Masłowską, która cię przecież tak kochała. Poszedłem. Natychmiast prawie, a idąc, a było to po prostu mniej niż 200 metrów, zastanawiałem się nad sprawą powrotu do domu, do łęgu. Powrotu na koniach. Stryj nadmienił, że jedziemy przecież we trójkę. Ale przecież tylko ja i stryj jeździmy konną. Koni jest trzy. Kto będzie ten trzeci jeździec? Stryj był tajemniczy. Nic nie mówił. Tylko się uśmiechał. Gdy przyszedł dzień wyjazdu i wszystko było gotowe... Konie Siwa i Kasia oczyszczone lśniły w wysłonku. Trzeciego jeźdźca jeszcze nie było. Ciotka Maria pożegnała się ze mną wcześniej, mówiąc, że idzie do kościoła. Nasza panna służąca jakoś odświętnie jest ubrana i nieco podniecona, a domem, szczególnie kuchnią, zawiaduje Cioteńka Daszkiewiczówna. Myślę, zupełnie przecież nowy ustrój. Jakieś przemianowanie. W tym wszystkim jakaś niepokojąca radość. Stają sobie tymczasem przy studni tej, podówczas najgłębszej śmilowie, tej naszej studni, Aż tu nagle skręca na nasze podwórko jeździec. Oficer kawalerii Rzeczpospoliteli. Klasz przepiękna, gniada, wysoka. Kask kawaleryjski, płytki francuski. A zwisa mu z ramiona płaszcz drugi, ochronny. Szabla długa, przepiękna, lśni w słonku. O nie miałem zachwytu. Tymczasem przybysz, wejmuje nogi ze strzemion i jednym ruchem zeskakuje z konia. Dzień dobry, chłopcze. A może to ty jesteś mój kuzyn, braciszek Andrzejek Cielecki? Tak się nazywam, proszę pana oficera. A skąd wiesz, że jestem oficerem? To przecież widać, proszę pana, po mundurze, po jego kroju, po przypiętej szabli. Po gracji, proszę pana. Co ty mówisz, maluchu? Po jakiej tam gracji? Gracja to sposób bycia, mówienia, postawy, proszę pana. Dalej już było bez gracji, bo pan oficer podniósł mnie do góry, ucałował mocno. Przytulił. Zrobiło mi się jakoś dziwnie, bardzo przyjemnie. Ale oto wychodzi z domu Stryj Vitalis. Pan oficer pozostawia mnie służącą i biegnie do Stryja. Witaj tatuśku, woła. Tak dawno się nie widzieliśmy. Przeszyła mnie jakaś radość dotychczas. Nie wiedziałem, że Stryj ma dorosłego syna. Do tego natychmiast wyszło, że pan oficer ma na imię Andrzej. Byłem zaskoczony, a owo zaskoczenie natychmiast przerodziło się wielką jakąś radość, że ten mój nieznany, starszy, znacznie brat jest taki otwarty, taki swojski, naturalny, że jest oficerem kawalerystą służby czynnej. Najśmieszniejsza przy tym była nasza Prześliczna panna służąca. Po raz pierwszy zauważyłem, że ktoś może śmiać się, połakać, cieszyć jednocześnie wszystko. Przygotowania do naszego odjazdu z Śmielowa były króciusieńkie. Właściwie wszystko było przygotowane. Parobek założył siodła, a stryj tylko zarządził na chwilę kawę na drugie śniadanie kawę z bułką i wędliną. A potem wszyscy na koń i w drogę przejechaliśmy przez ulicę Zaciszną, skręciliśmy do drogi głównej. Obok piekarni przekroczyliśmy tor kolejowy, a konie same po przekroczeniu toru rozpoczęły galop w kierunku mostu na rzece Kamiennej. Później już przepiękna droga przez las w kierunku Boryi. Nuciłem się pod nosem piosenkę, patrząc na umiejętność jazdy nowego braciszka Andrzejka. Wędrowaliśmy, nie spiesząc się, wcale przez cztery, może pięć dni. Zatrzymywaliśmy się po dworach, gdzie nas z przepychem koszczono, przyjmowano Sypialiśmy w pokojach gościnnych, sypialiśmy w stodołach, na sianie, ale najpiękniej nas przyjmowano gdzieś we dworze, już blisko Warszawy. Chyba gdzieś koło Pruszkowa, bowiem stryj chciał załatwiać jakieś sprawy w swej elektrowni pruszkowskiej pod Warszawą. Więc zatrzymaliśmy się przy pewnym dworze, na ścianach przepięknego domu było zapisane. Jam jest dwór Polski, co żywi i broni.